Prawdziwe jaja Znajdziesz w aferze Wielkanoc na 9,8 i 6 Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie Czyli pierwszy rodeo w Eterze Jarka I Marcina z zespołu AudioFibs Poniedziałek, godzina 22 Jecha! Dobry wieczór Tu Bolo i Lolo Czyli kowbojski głos w waszych domach trees and how much I'd like to climb one I thought about friends and how rare it is to find one and I thought about you the most gentle sweet and kind one I thought about you Lord I thought about you I thought about life way that things are going I thought about love And the pain there is in growing I thought about you The one who is all knowing I thought about you, Lord I thought about you I thought about you And the songs that I keep singing I thought about you And the joy that they keep bringing I thought about life And a love that has no ending I thought about you Lord I thought about you about you and the songs that I keep singing and I thought about you and the joy that they keep bringing and I thought about life and a love that has no end thought about, you, thought about you I thought about you I thought about you About you. Woo! Wesołych świąt, mili nasi kowboje, smacznego jajka i mokrego śmigusa, dyngusa. Jak tam święta bolo. No. Mm. Kowbojsko. Kowbojsko. Bardzo kowbojsko święte, tak. Czyli cieszysz, cieszysz się, że wziąłeś to, to brzemię na nie. siebie, przygotować nie. dzisiejszą playlistę świąteczną. Nie, w ogóle się nie cieszę, dlatego że właśnie rozbiło mi to święta, ponieważ musiałem powiedzieć mojej kochanej rodzinie, że słuchajcie, teraz drogi wasz Bolo idzie przygotować audycję i, i, i się zamknąłem w, w, w kantorku, takim, wiesz, przysłowiowym, z miotłami, odkurzaczami. Tak, pomieszczenie w, piwnik, w piwnicy pod schodami, wiesz, dzień, No. I, i, i tam, tam się zamknąłem i, i, i słuchałem tego i, i musiałem to przygotować. Dla tych, którzy nas nie słuchają, co tydzień, tylko trafili na nas pierwszy raz. Jesteśmy Bolo i Lolo. Puszczamy wam country. I zazwyczaj country puszcza wam Lolo. A dzisiaj zmieniliśmy ten... Ten... Rytuał. I, I dzisiaj, i dzisiaj, i dzisiaj puszczę kantry wam bolo i dlatego to jest kantry świąteczne. Bo się zastanawialiśmy, czy istnieje coś takiego jak, wiecie, bo na te święta, takie te właściwe święta, czyli te, które są w grudniu, to się śpiewa kolendy I się zastanawialiśmy, czy, czy na te drugie święta też się coś śpiewa. Okazuje się, że w kantry się śpiewa. To ja właśnie się jeszcze zastanawiam, czy to jest, czy to na pewno jest typowe na święta, że to jest dokładnie na święta, czy to po prostu takie jest, że country jednak no to jest gatunek, który gdzieś tam często zahacza o tego lorda, o tego goda, wie, że no Że, że dziękują mu za te prerie, za te krowy, za te pastwiska, wyrażają wdzięczność, proszą o, wiesz, no. No jak digowałem temat, to, to dokładnie tak jest W sensie nie istnieje coś takiego jak y, Country robione specjalnie Na Wielkanoc ale, ale istnieje dużo Utworów, które właśnie traktują O Zmartwychwstaniu, o Krzyżu O, e, o, o, o tym czasie Czyli o, o, takich, tym czasie. o takich Życiowych, życiowych tematach no, O ile przybicie do Krzyża, krzyża Jest życiowym tematem, to, no, to z pewnością Jakby nie było sprawa wręcz życia I śmierci Tam się nie rozegrała wątpliwie. Czy wspomnimy dzisiaj w audycji? Myślisz o tym warszawskim krzyżu, co tak heroicznie poświęcił swoje życie? No to jest faktycznie faktycznie jest to, jest to świeży temat i myślałem, że nie wspomnimy, ale jadąc tutaj tramwajem. Ja wiem, co przeczytałem się. Domyślam się, jako, jakie jak, informacje. Ja, jako, że jestem wyznawcą tutaj jedynie słusznej opcji, to oczywiście faluję. Pana ministra Antoniego Macierewicza i pan minister już, już, już, już, już, już, już wyśledził, że był to zamach. A więc jednak, jednak był to zamach. Był to zamach. Nie pierwszy, nie pierwszy. Dodajmy. Nie, nie, nie. Za chwilę będziemy obchodzić rocznicę tego tegoż, tegoż, tegoż, tegoż innego, zamachu. innego. Po którym też zresztą był słynny krzyż, który był, a później zniknął. I... Te krzyże są. Hmm... Ale to country też o tych krzyżach mówi. Country często mówi o krzyżach. Słuchajcie, żeby wam dać chwilę odpocząć od naszego tutaj gadulstwa i rozważań na temat, na temat krzyży i gdzie one są i gdzie można je znaleźć, posłuchamy sobie na chwilę, na chwilkę tylko, bo to jest dość krótki numer. Johnny Casha, ale to jest młody Johnny Cash, bo mam jeszcze drugiego dzisiaj Johnny Casha dla ciebie. I ten drugi Johnny Cash to jest ten taki dla mnie akurat fajniejszy, bo starszy. Johnny Cash też te, te tematy zmartwychwstaniowe porusza w no swojej No oczywiście, tak, oczywiście. Ja myślałem, że on to jednak bardziej, bardziej właśnie ta impreza. Wiesz, w ogóle jak tutaj um, robiłem research do audycji i się okazało, że ten pan, który śpiewał nam przed chwilą, Willi Nelson, że on był bardzo zaangażowany w dwa, <śmiech> dwa wydawałoby się dość odległe ruchy ale jednak spójne, czyli jeden ruch związany z biopaliwami, mm. no i drugi z legalizacją. Mm, no tak, to tak. To ja mam... Wydaje się, że odległy, ale jednak... Nie, nie, nie, to szczerze hmm. Hmm. Hmm, Dokładnie, tak. to, jest, to, jest, to jest bio, wszystko jakby ten wspólny mianownik. Natomiast tak, Willy, Willy znany jest mi z tego swojego uh, wsparcia ruchu legalizacyjnego i... Mam nawet taki jeden jego utwór, który trzymam, który chyba już też kiedyś puszczałem i no on tam ma fajnych gości, takich niespodziewanych, ale nie będę zdradzał Natomiast tego, ale Natomiast jest... Willy, co jest ciekawe, Willy jest rocznik 33 i nadal jest z nami, a to jest istotne, bo potem będziemy puszczać utwór, który... To, to jakby ten rocznik jest... to, to, to jest istotne, że Willy... To jest ważny rocznik dla country? No, nie, że, że ogólnie jednak No, no Willie jest tuzem country nie? No, no, jest. Jest, i, no Johnny, Johnny też był tam Solidny rocznik Podobny Posłuchajmy John'ego Posłuchajmy John'ego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 Gadajmy, gadajmy, gadajmy, bolo widzisz to no. Spotyka cię to w twojej pierwszej audycji kiedy, kiedy ma lecieć twoja selekcja Co mnie spotkało Onegdaj w naszej pierwszej audycji, Pierwsze audycji. Także takie Początki takie... są Początki są trudne Szymon Dopierała, który Realizuje W końcu puścił John'ego Kesha. Posłuchaj And by faith we can see it afar For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore We shall sing on that beautiful shore The melodious songs of the blessed And our spirit shall sorrow no more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 our bountiful Father above We will offer our tribute of praise For the glorious gift of His love And the blessings that hallow our days In the sweet by and by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 Czyli. On jest. Jan Gotówka. No, ale. Jan... On, jest, on, był, on był wielki. On był wielki. No. Był, był. Jak wszyscy artyści country. Są wielcy. Po prostu. To jest wielki gatunek. Jak on, to jest wielki gatunek. Ten gatunek tworzy wielkich ludzi. Tak jak Polska jest wielkim krajem i tworzy wielkich ludzi. Z pewnością stworzyła największego zrodu Polaków, czyli wiemy kogo, Jana, Pawła, ale... John Paul Cash. Ale, John Paul Cash. ale, ale, ale jednak Johnny mam wrażenie, że on, on wyszedł ponad to, nie? że on zrobił coś takiego, że on wyszedł, on jakby wyrósł z tego country, country około country, około bluesowego e, tematu i, i przeskoczył go. I stał się kimś więcej, czymś bardziej. I to jest mega szacun. To, tak, to, to jest tak, jakby nagle Zenon Martyniuk stał się, wiesz... Yy, ale Zenon się nie stanie, no, nie? Zenon nie, ale taki na przykład Jacek Stachurski. No nie, no, ale Stachur... No Stachur, A, tak, no, no, tak właśnie, no tak. Ale, przekra, ale Stachur nie przekra... robi blisko polo. Stachur robił inne rzeczy. No, ale wiesz, gdzieś zawsze, zawsze to było blisko trochę, tak? O, ocierał się o to. Albo jakby, okej, okay, próbował... Uciec od tego, robiąc inne rzeczy, ale jakby trochę tego szyny to zawsze było w tym. Tak, ja to przynajmniej odczuwałem, a e, teraz z tego co wiem, to, to, to Jacek jakieś okołoregowe e, klimaty e, eksploruje. Tak, słyszałem ciekawe, tak czy, słyszałem. ciekawe, czy znowu udał się na, na wakacje do Piramidy w Tychach. To nie były wakacje. No ja no wiem, że to była ciężka, to ciężka, była ciężka praca. Furcza praca. Absolutnie. Ale, ale może po tych regowych yy, Eksperymentach Kto wie co przyjdzie Jackowi do głowy I może jednak chwyci z powrotem gitarę Przywdzieje Kapelusz i Stworzy tutaj ja ci powiem, że Obawiam się, że z tymi regowymi Tematami mu nie wyjdzie Ponieważ y, złamał Ten y, swoisty paradygmat Bo było tak, że on znikał Na 10 lat W piramidzie i potem pojawił się znowu a ta płyta reggae nie wyszła po 10 latach od poprzedniej. Ona jednak wyszła szybciej. Może I, moim, to jest... I moim zdaniem to będzie płyta, która... to, to Ona może przejść bez echa. To no, będzie, ale wiesz, to może będzie to jest, jednak. Może to jest właśnie celowy zabieg, trochę takie, yy, wiesz, zmydlenie oczu, taki trochę rozpraszacz nam wrzucony, bo już gdzieś właśnie w tle yy, szykuje się właśnie album country. I, i to to... to będzie tylko takie, wiesz, a jednak Jacek wróci jako Jack... Jack... Uh, <laughs> Jack... Jack... St stachurski. St st no, no jak jest, jak to jest, jest, to jak to jest st Słuchajcie, jeżeli, sta wie, jeżeli wiecie, jeżeli macie koncepcję, jak jest Stachurski po angielsku, to napiszcie do nas na kowboje na falach. Taki jest nasz profil na Instagramie. Um, jeżeli są wśród was naszych drogich słuchaczy, angliści, amerykaniści, którzy wiedzą, jak przetłumaczyć Stachurski na nasz, na ich język, country język, Piszcie. Czekamy na propozycję, czekamy na propozycję. Na pewno odezwiemy się z nimi do, do Jacka i zaproponujemy mu tutaj nowe jego alter alterego, kantrowe alter ego. Tak zrobimy. Natomiast drogi mój Lolo, Patrzę tutaj w naszą setlistę, która, która przed nami i następny utwór um, no jest to utwór artysty, którego na pewno świetnie znasz. Poczekaj. Zbliżę się. No w, dla tych, którzy tutaj prawda... Okay. Ty, Tyler Childers. Tyler Childers. Był, był chyba tylko raz póki co w naszej audycji, ale owszem, jestem tutaj należy do entuzjastów i Yy, i propagatorów talentu pana Taylera. W sensie, no, jest młody chłopak, rocznik 91, Ale więc... Ale dobrze robi, dobrze robi. No, grami, grami, no, no, grami, Tegoroczne grami. Także jakby, no, można powiedzieć, że dobrze rokuje, choć, no, jak rocznik 91 i dopiero w tym roku zdobył grami, to, mówmy się, trochę przegryw. No, tro, tro, nie? Długo, tro, długo trochę, mu to Trochę zajmował. przespał, trochę przespał. Dł długo, bez sensu, nie? Mieliśmy tu już artystów, którzy w wieku 19-27 lat Gremi, a ja on dopiero. No, Grammy, Oscara. Oscara, no. Złoty Globe no. Może nawet policera. Mieliśmy, kiedy nie mieliśmy jeszcze. Musimy zagrać jednak tę tam kantrową selekcję Dylana i będziemy mieli też te nobliste. Dokładnie. dokładnie. Tego nam jeszcze tutaj. A gry. Dylan też go country, jak wiemy. No. Na tym wyrósł. Trochę jak, trochę jak Johnny Cash. Oni tam trochę... Ja trochę mam wrażenie, że ich historia się trochę gdzieś tam przeplatała. Tak, tak, tak. Natomiast... Jak, bo, bo, bo, bo, bo, czy ty, znaczy, ty akurat pewnie tak. Czy ty widziałeś, jak wygląda w ogóle... Ty, Widziałem. Niepozornie. Niepozornie. Nie jest jest rudy. Jest rudy i ma rudą brodę. No, jak jest... No, ciężko, że miał brodę w innym kolorze. Mógłby farbować. No. Straszne to jest. Masz rację, to jest straszne Bolo. Ja nie wiem, ja nie wiem, kto mu dał to gramie w takim razie. To, to, to. Także pozwalmy e, utwór Rudego pod tytułem Old Country church hallelujah version yeah i przyznam, że piękny był finał tegoż y, utworu muzycznego. Nie no, w ogóle bardzo, bardzo ładna y, piosenka. Taki, wiesz, taką właśnie miałem myśl, że, że rzeczywiście y, to country bywa też takiego spalowa, nie? Że tu, tu właśnie jest... No, no, tak. Jest, jest dużo, jest dużo tego. A jak się okazuje, jak, jak, jak właśnie zbadałem ostatnio, jest bardzo dużo tego. No, Cieszę się, że to zbadałeś. To mnie w ogóle bardzo. W ogóle ja, naprawdę. Ja, ja na dzisiaj, dzisiaj jest dla mnie zupełnie inna audycja niż te wszystkie wcześniejsze. Tak w ogóle czułem taki, wiesz, taki, takie poczucie, że kurczę, o czymś zapomniałem. Cały dzień to tak za mną chodziło, wiesz, że o czymś zapomniałem. I tak w pewnym momencie sobie mówię: aha, no tak, normalnie bym, siebie, bym się szykował do tego. Żeby, żeby coś wybrać, a, a nie muszę. Dzisiaj nie muszę. Dzisiaj, mm. dzisiaj mogę słuchać. Dzisiaj mogę się skupić na słuchaniu, ale no, nie hejtuję. No, wszystko mi się podoba, co tutaj puszczasz. To jest wiesz, tutaj. No, pewnie, tak. Uderzam to, na, na, na, na, w... razie, na razie to dopiero był wstęp, mm. bo to, co zaraz nastąpi, mm. następne dwa, na pewno dwa numery, co najmniej dwa numery, w sumie trzy. No trzy następne numery, plus ostatni to będzie, to, to jakby. To jest, yy... no to, to będzie prawdziwe country. To nie będzie, wiesz, takie, że, że, że ty to selekcjonujesz i starasz się mnie oszukać, że to country jest fajne, że, że tam są takie jakieś, wiesz, yy... to będzie prawdziwe country. Ale yy, sugerujesz, że to prawdziwe country nie jest fajne. Nie, nie, nie, nie, nie, jest, traf, nie trafia to w twoje, w twoje kowbojskie serduszko, Bolo. Na pewno trafi w twoje, zobaczysz, gwarantuję ci to. Cieszę się. Cieszę się, znakomite. No, y, w ogóle ten następny numer to jest, y, on jest króciutki. W ogóle te trzy następne numery są krótkie, i to jest też symptomatyczne, że te jednak numery country y, prawdziwe to są dość krótkie utwory muzyczne, nie rozboczone na 5 minut, tylko takie 2.30 2.40, nie? Krótko i na temat, ale i na temat to tak. Ja też trochę jednak zauważyłem, że rzadko się jednak Taka ta struktura bridge'a pojawia W utworach country Tam jest po prostu zwrotka, refren, zwrotka, refren I, i refren i dziękuję, do widzenia I, i, i, I krótko, ciężkie życie Koń znowu Złamał nogę no i Zjadł właśnie. zatrute siano I żygał północy I właśnie widzisz, że a propos ciężkiego życia Ten następny numer E, który zagramy, on nie jest. Y, on nie jest. Y, zagramy go. To będzie cover. Hmm. Dlatego że mm, stąd właśnie mm, było to zaczęcie o tym William Nelsonie, który się urodził w 1933 roku. A zioł, który skomponował następny utwór pod pięknym tytułem I Saw The Light, czyli zobaczyłem światełko. Wiemy co, to, wiemy, co to, co może się kryć za tym tytułem. Wiemy, wiemy, wiemy, ale no. Yy, mm, to był kompozytor, artysta, wykonawca, yy, który się nazywał Hank Williams. Hank Williams to jest też nazwisko, które jest mi yy, przeze mnie kojarzone jako. No bo jest mega znany. Dość istotny, yy, dość istotny artysta w tym właśnie tymże nurcie. Country. No tylko, że Hank Williams urodził się dekadę wcześniej, czyli w 23 mm. i problem jest taki, że zmarł w latach 50. -tych. Więc jego życie było dość krótkie, ale, ale, ale, ale bardzo. No i jakby chciałem znaleźć ten utwór I Saw The Light w oryginale, ale jakość była na tyle dyskusyjna, bo to była zgrywka z jakiegoś winela, który był wydany w tamtym czasie. No więc, więc, więc możesz się domyślać, że, że było ciężko ale był... i stwierdziłem, że to się nie nadaje za bardzo do audycji jednak, żeby grać coś takiego, bo no, no, no, no, no ciężko. No ciężko rozumiem, się tego szanujesz, szanujesz naszych słuchaczy. Ciężko się tego słuchać, ale utwór jest, świetny, mhm. utwór jest świetny, co w ogóle ciekawe, to że Hank Williams no, to jest... Wydaje się, że pierwsz, jedna z pierwszych ofiar w ogóle yy, show biznesu w takim... Yy, Przedawkował? No i yy, to tak na grubo, nie? W sensie oficjalna przyczyna śmierci Henka Williamsa to jest atak serca. Mówimy, nie pamiętam, to był 53 albo 57 rok, no ale generalnie 50 lata, nie? Mhm. 53 albo 57. No i oficjalnie jakby no, bezpośrednią przyczyną śmierci atak, yy, atak serca. Natomiast no, koroner w Stanach, prawda, jest taka funkcja. Koroner zapisał, że no, mieszanka alkoholu, morfiny oraz wodzianu chloranu. Wodzianu chloranu, czym tak. jest wodzianu chloranu? Wodzian chloranu jest to bardzo stara i bardzo silna substancja, uspokajająco nasenna. Okay. odkryta w 1850 latach mniej więcej no i jest bardzo silna i, i bardzo, bardzo trująca no i mieszanka wodzianu, chloranu morfiny oraz alkoholu wszystko przez ten alkohol to, to on, on, tam, on tam był gdyby nie on, absolutnie. ale no mieszanka, mieszanka zabójcza jak tak opowiadałeś o tym Henku, Henku Williamsu to ja tak skojarzyłem i właśnie Teraz nie wiem, czy to jest, czy to był ten Hank Williams, czy był jeszcze jeden Hank Williams Jr., Bo jest Hank. Tak, był, yes, yes, I yes, to jest, jest, tak. jest. I to jest jego syn. No właśnie. I, I, i, jest, też, i też jest. Y... I też jest, tak. także tak. jest ważną ważną personą. Jest i też śpiewał ten utwór. I tak sobie myślałem na początku, a, to może zagramy ten utwór właśnie w wykonaniu Juniora, skomponowanym przez seniora, ale potem znalazłem, mój drogi. Znalazłem zespół, który wykonuje. Muzykę w tym podgatunku country, który się nazywa Bluegrass. Mój mm, ulubiony. No, jest tam w składzie, słuchaj, kontrabas, gitara, harmonika, banjo, jak mm. żeby inaczej, skrzypce. Mm. Także mamy już jakby prawie wszystko. Jest też. E, bo widziałem klip do tego. Jest też, e, jest też taki instrument, kurde, nie wiem co to jest. To jest takie. Taka, taka, takie, takie ma to 12 strun, ale wygląda jak taka malutka gitarka, ale nie ukulele. Taka mandolinka trochę. No taka mandolinka, ale nie mandolinka. Ale te mandoliny były też takie, one też były y, y, y, y, gdzieś znane w tym właśnie y, w country. Dużo artystów gdzieś korzystało z tych takich. Nie do końca to jest taka, no nie jest faktycznie typowa mandolina, tylko to jest y, instrument, który gdzieś został, y, przy, przypłynął z, y, z tutaj od nas, z, z Europy, z, z Hiszpanii, Hisz, Hiszpanią, Portugalii. Tak mi się, tak mi się to kojarzy, gdzieś kiedyś y, o, tym, o tym słyszałem, że to była taka historia, to, to taka już to, totalna dygresja, że, że jakiś zespół, który grał na tych takich właśnie śmiesznych dwunastostrunowych mandolino, gitaro, nie wiadomo, nie pamiętam, jak się ten instrument nazywał, miał turnę po Stanach. No i to były czasy, że y, no, nie było social mediów, wszystko, to, ewentualnie co najwyżej jakieś plakaty, obwieszczenia, no i że Zawiązała się grupa w Stanach Zjednoczonych, która postanowiła na tym ich fejmie jechać i pod tą samą nazwą zaczęła, e, zaczęła ich kopiować i z sami zaczęli robić te, te, te instrumenty. No i, i powstał wtedy w Stanach boom na te właśnie takie mandolinki. Myślę, że Bluegrass. What a story, mark. What a story, Mark. Myślę, że Bluegrass z tego czerpie garściami i dlatego posłuchajmy. I saw the light, Ransom Bluegrass. stranger in the night, praise the Lord, I saw the light, I saw the light, I saw the light, no more in darkness, no more in night, now I'm so happy, no sorrow inside, praise the Lord, I saw the light. back his side praise the Straight is the gate and narrow the way, now I have traded. No tak ci powiem, że y, trochę biesiadnie się zrobiło. Czeka? No to jest bluegrass. Taka tu się fajna biesiadka nam wkradła. No ale... W, a... aż, aż bym normalnie y, pośpiewał tu z nimi. No że oryginał był trochę taki spokojniejszy jednak, bardziej klimatyczny. Mówmy ehm... znaczy, umówmy się, że ten, ten cover nie był też jakoś przesadnie... Ehm... No ale jednak przez to banjo taki, tą, taką rytmikę, taki dosyć ludyczny się stał. Owszem, tak, no, że aż by się tak nawet pokręciło w kółeczko do tego, tak. Zatańczyłoby się line dance. podrączkę by się zatańczyło line dance. Czy ktoś z Was, drodzy słuchacze, tańczył kiedyś line dance? Ostatnio dowiedzieliśmy A, się, pragnie że... pragnie zatańczyć. Dokładnie, ostatnio się dowiedzieliśmy, że w Poznaniu są ludzie, którzy tańczą line dance i nawet są ludzie, którzy uczą tańczyć line dance i... I w ogóle jest też takie miejsce, które jest trochę naszym takim duchowym bliźniakiem, bo, bo jest i kowbojskie, i, i z falami, i, i serfujące, także, także tam ponoć uczą tego tańca. Musimy się kiedyś wybrać, Polo. Musimy się wybrać, w sensie byliśmy już tam kilka razy, ale to było dawno i wtedy jeszcze nie śnieliśmy o tym, że będziemy prowadzić audycję o country w naszym ukochanym radioafera. Widzę, y, widzę... Nie, nie, art... widzisz, ale nie, nie masz pojęcia, co ci pojęcia. czeka. Nie masz pojęcia, co ci czeka. Hmm. W sensie już tytuł utworu, He Touched me", czyli dotknął mnie. O, to takie jest, to jest... No właśnie, to często wspominamy takie. Wieloznaczne. No i wspominamy naszego tutaj wielkiego poznaniaka Wojciecha, często w naszych powieściach. Hmm. I to jakby... Miał, miał, miał pewne e, epizody Dotykał, dotykał i to jest takie tutaj jednak odniesienie. Jeżeli sobie wyobrazisz, że w tym norcie country są rzeczy lepsze i gorsze i wyobrazisz sobie, że jednak Elvis Presley kiedyś robił country, to myślisz sobie, wow, ale to będzie to będzie szajs, nie? A potem jeszcze widzisz tytuł tego utworu i sobie mówisz, wow, jeszcze gorzej. A, a, a potem ja na przykład posłuchałem tego utworu i się okazuje, że on jest w dużej części mm, a capella na głosy. Wow. Więc... Country, Elvis, a capella, y, Wojciech... Co może później tak? To jest takie... To jest takie kombo, że, że nie było tego w moim no. bingo na dzisiejszy wieczór. No, w moim ale... też nie było, ale to jest gwóźdź dzisiejszego programu i jeżeli, jeżeli miałbyś zapamiętać jedną tylko rzecz z dzisiejszej audycji, to to jest właśnie ta rzecz i wydaje mi się, że po przesłuchaniu tego już nic nie będzie takie samo, a na pewno twoje życie już nie będzie takie samo. Moje życie już dawno przestało być takie samo I, i trochę się boję tego, że ono jeszcze bardziej może przestać być takie samo, no. E, ale no cóż, powiedziało się A, to trzeba powiedzieć E. No i, i a w ogóle co jest ciekawe mega z tym utworem, to jest y, motyw, że, e, że w czasach Elvisa często te numery były nagrywane w bardzo dziwny sposób. Jest taka ciekawostka realizatorska tutaj dla, e, dla ludzi zajaranych tym tematem że jest takie mocno, nerdowskie. Bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak mamy, jeżeli ktoś słucha na przykład na słuchawkach nas teraz, to jesteśmy przyzwyczajeni do stereofonii, nie? Że to jest jak lewa strona sceny, prawa strona sceny, że wokal jest w środku, tam, no. A w tamtych czasach eksperymentowano mocno. Mocno eksperymentowano. I na przykład były nagrania takie jak to, gdzie w lewym kanale jest główny wokal, a w prawym kanale reszta instrumentów, więc słucha się tego mega dziwnie, ale to był taki nurt i, i przez no, ładnych kilka lat nagrania były tak realizowane. Czyli jeżeli, jeżeli to, ktoś... to, nie, to nie jest błąd. To nie jest błąd. Jeżeli ktoś słucha na słuchawkach, to nie jest błąd. A ta... jeżeli ktoś na przykład ma jedną słuchawkę zepsutą i będzie słyszał tylko podkład bez głosu. Tak, to... dokładnie. To... A czy będzie słyszał te pozostałe głosy w tej akapeli więc nic nie straci. Nic nie straci. No to... Posłuchajmy Elvisa. Zask zaskoczmy się. Oh, <laughs> oh, So, something. Czujesz, że go dotknął. Oh, wow. <laughs> Czujesz, że go dotknął. Wow. Ja jakoś mam tak z Elwisem, że jak ja go słyszę, to ja, ja trochę tak naprawdę tak słyszę tego naszego polskiego Elwisa. Zawsze oni, Krzysztofa. Maj, no, oni mają tak bardzo podobne te. Mm -hmm. Mieli tak podobne te. Oni byli braćmi y, duchowymi ewidentnie. Absolutnie. Roz, rozdzielonymi przez, y, przez ocean i sy dwa systemy, ale jednak przecież ten, ten nasz Elwis, y, Elwis Krzysztof. Jeździł tam też przecież jednak Tam robił też karierę Jeździł, no hmm, tak, tak sobie tak się rozmażyłem, Że jakby to pięknie zabrzmiało z, Właśnie w wersji Krzysztofa Z polskim tekstem Z e, towarzyszeniem Turba durych, dużych Nie no, zespołu Audiophils He touched me da... A ten basior piękny Dotknął mnie yeah. Absolutnie Aż nie no, ja, ja, ale piękne nagranie, nie prawda? To jakby sztos. No. Zrobił się świątecznie. Ale właśnie, ale właśnie też poczułem taką trochę te, te, te, te ważniejsze święta. No to widzisz, trochę, to poczekaj, bo, bo, bo w ogóle następny numer to jest coś, co e, zaskoczyło mnie, ale m, tytuł jest Old Rugged Cross. E, I akurat będziemy słuchać tego utworu w, w wykonaniu Alana Jacksona, który... Y, który napisał ten numer, no de facto powiedzmy napisał. Natomiast, z, ty z, tych, z tych Jacksonów? Z tych od... No tak myślałem, ale nie. nie. nie. nie. Natomiast, natomiast jak wpiszesz, jak, jak, jak chcesz zdigować temat e, utworów świątecznych na święta wielkanocne, country, to to jest numer, który wychodzi jakby w większości, nie wiem, zestawień list whatever się pojawia w pierwszej trójce zawsze. Ten numer. Ten numer. Więc wydaje się, że jeżeli chodzi, że to jest taka cicha noc, tylko że, tylko, że na wielkanoc. Gorzkie żale takie. Takie gorzkie, no tak. Tak. Taka... E... Bitter... E... Bitter sorrows. Bitter sorrows. No. No. Też, yy, tak. Eee, <grywia> te, tak. Te, te, te święta są, są, nie, natomiast, są magiczne. Natomiast czuć, chciałem, czuć ci to, chciałem Ci tu opowiedzieć o Alanie Jacksonie, bo. E, bo, bo tu nie, nie... Znam, nie znam typa. Opowiedz. No, nie, to jest niesamowite, że go nie znasz, bo on jest mega znany w ogóle w tym świecie kantrowym. E, też już trochę lat ma. Natomiast w 2001. E, został intronizowany do Hall of Fame, ale tylko w Georgii. Takiego country Hall of Fame, a już potem w 2017 takiego ogólnoamerykańskiego Hall of Fame. Ale to jest tam to jest tam luz. Zdobył jakiś tam Grammy. W 2010 w ogóle odsłonili jego gwiazdę na, na e, Alei Gwiazd w Hollywood. E, wydawało mi się... No ale tak, tak. Od, odsłonili, odsłonili tam jego gwiazdę, więc to też jest spoko, Ale to jest. By nadal to wszystko blednie. Blednie. W kontekście tego, że w 2004 roku nazwali drogę Międzystanową stanową numer 85 jego imieniem. Wow. No, co to prawda jest, był to tylko 5-milowy, czyli 8-kilometrowy odcinek, czyli to tak mniej więcej, jakbyś nazwali drogę z Poznania do Suchego Lasu. Twoim imieniem, nie? Ale nadal, nadal szacun. Nadal szacun. Nie no, to tutaj, to, tu... To, to, to, to jest, wiesz, to to jest taki argument, gwiazdy, nie? Że, że, ale, że będę słuchał Alana. Ale wiesz, ten, jakby, jakby ulice nazywają tam, wiesz, imieniem Lecha Wałęsy, tam Lecha Koczyńskiego, nie? A, a muzyków tak raczej... Skwerek może, nie? Skwer tam. No, to, to akurat trochę chyba w Poznaniu się zaczyna, zaczyna to zmieniać, nie? Ale tu... no to osiedlowe, a nie, że Autostradę ci nazywają, nie? No bo to jest de facto Autostrady nazwali jego imieniem. Krótką, bo krótką, ale nadal. Ja myślę, że to po prostu trzeba tutaj powołać jakiś komitet kowbojski, żeby nadawać imiona polskich wielkich artystów country Drogą, bo to jest muzyka drogi, więc... To aż się, aż się prosi. No to jest pytanie, jakich mamy polskich wielkich artystów country? No, nasz tutaj realizator Szymon Dopierała, który prowadził audycję, zanim w studiu pojawiliśmy się my, to na koniec przemycił trochę tego country. No, i Chwała mu za to. I, i, i się pojawił Michał Lonstar, którego ja tak się tutaj kitram, ale też w końcu chciałem go zaprosić do, do naszej audycji. Pojawił się... Ale chciałbyś go zaprosić, żeby przyszedł tu do, i, i siedział i... Tym, tym bardziej bym chciał. Chciałbym poznać jego inspiracje, jego, jego, jego wpływy, co sprawiło... Chciałbym, chciałbym go zapytać, skąd pomysł na nazwę. Wiesz, takie życiowe pytania, które yy, dziennikarze muzyczni powinni zadawać zawsze artystom. Ja też mam taką w ogóle jedną artystkę country polską, którą chciałbym tutaj zaprosić. Ona jest jeszcze nieodkrytym tutaj yy, diamentem naszym. No i to myślę, że też będzie dobre, duże zaskoczenie. Kiedy ona wypłynie, to będzie, myślę, dużo rzecz. Dużo no ja też mam nadzieję, że ona kiedyś tutaj do nas przyjedzie na, w jednym z, ze swoich ulubionych środków transportu. Jest ich wiele. Jest ich wiele. No to, co jeszcze o tym Alanu? Alanu Jackson? Nie, o, o Alanu nic. Teraz powinna przemówić muzyka i to, i to, i to, że to, to, to, to naprawdę to jest cicha noc, tylko, że wielka noc. To no, jest, czyli... To no, będzie piękne. Głośna noc. Po, poczujesz jak, y, po, poczujesz święta. Poczuję płatki śniegu na twarzy? Poczujesz płatki, y, płatki kwiatowe, płatki róż na twarzy, poczujesz Wiosenne. On a hill far away Stood an old rugged cross The emblem of suffering and shame And I love that old cross Where the dearest and best Strange it's all zaprawdę zaprawdę powiadam ci Bolo niesamowity dzisiaj tutaj klimat wprowadziłeś do święta do tego do tego do tego dzikiego naszego zachodu no naprawdę można zamknąć oczy i poczuć magię tych świąt no to jest yy... duże zaskoczenie duże zaskoczenie tak staram się żeby było ciepło miło to, to, i, i, i, I to się udało, no. To jest taki, ten, zwłaszcza ten ostatni numer No tutaj Alan naprawdę ym, Tak mnie troszkę Troszkę mnie tak rozleniwił Ale też mnie wprowadził w, taki, w Taką trochę zadumę nad, nad W ogóle nad życiem ym, No słuchaj, w zadumę to cię dopiero Wprowadzi ostatni utwór, Bo wowoli musimy się żegnać ym, Zostało ostatnie, ostatnie sześć minut naszej audycji, a duża część tych minut zostanie spożytkowana na ostatni utwór, który jest no turbo wyjątkowy. W sensie to będzie znowu Johnny Cash, ale to już jest ten stary Johnny Cash. I ee, jak, jak digowałem sobie temat tego, tego numeru, który jest bardzo ciężki, bardzo wieloznaczny, tytuł The Man Comes Around ale on ma tam mnóstwo odniesień biblijnych i to jest z tej płyty Johnego Casha z 2002 roku wydanej w ogóle tam niedługo przed jego śmiercią w ogóle jeżeli chodzi o jego tam realizatorów, którzy, którzy, którzy to nagrywali, to tam jest po prostu no Plejada, produkował to Rick Rubin tam jeżeli chodzi o realizatorów dźwięku, no to to jest jakby sama topka w ogóle tam, no sztab najlepszych ludzi na tej planecie pracował przy tej płycie i przy tych utworach. I to jest utwór, który on faktycznie napisał w tym 2002, więc no, w, w takim e, okresie już schyłkowym. I mega ciężki numer, ale przepiękny jest naprawdę sztos. Jest... Czy to, to, to z tamtej właśnie też na pewno z Rykim Rubinem, ale właśnie czy to z tamtej płyty jest, jest ten cover na innym Tak, Tak. Jest. tak, mm, tak no, to, no. Jest, to jest faktycznie, duży, duży ciężar tam, ale ciężar ale jest, ciężara, nie to jest nie piękne, są no. niesamowity cover. Czy kiedyś moglibyśmy zagrać tą płytę w całości, bo to jest po prostu naprawdę jedna z fajniejszych płyt, jaką zdarzyło mi się słuchać. No, no, no Szymon, który tutaj już, Jak już wspomnieliśmy Realizuje audycję Już kilkukrotnie dzisiaj nam powiedział, że płakał Na Walk the Line, czyli Biografii filmowej Fabularnej do, do, do, Dodam, Dodamy, że nie był jedyną osobą, która Płakała na tym filmie, także Johnny, no On wyszedł ponad wszystko to Jakby Mówienie o Johnnym Cashu, że grał country To jest jak Powiedzieć o Wałęsie, że przeskoczył przez płot. Czyli powiedzieć jednak ważną, ważny element Ważny element, ale, ale jest to spłycenie ale, po ale prostu. Spłycenie. Spłycenie. Słuchajcie, bardzo nam było dzisiaj miło z Wami. Mam nadzieję, że Wam z nami też. Mi było bolo, bardzo miło dzisiaj z Twoją selekcją. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. To był ostatni raz. Nie, było ostatni To raz. był ostatni raz. Więcej to się nie powtórzy. <laughs> Man comes around, Johnny Cash. Dziękujemy wam bardzo. Dobranoc, dobrej Dobranoc. nocy. A my ruszamy na naszą drogę krzyżową. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. there's a man going round taking names and he decides who to free and who to blame everybody won't be treated all the same there'll be a golden letter reaching down when the man comes around the hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets Hear the pipers one hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks Till Armageddon, no shalom, no shalom Then the father hen will call his chickens home The wise men will bow down before the throne And at his feet, they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down.